List świętego Pawła Apostoła do Filemona Rozdział pierwszy Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii, lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze, już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, i w ciele, i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, Niech ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. A zarazem przygotuj mi też gościnę, mam bowiem ufność, że dzięki Waszym modlitwom będę Wam oddany. Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Amen.